mądrego starca baśń nepalska Żył kiedyś w małej chatce w górach starzec ze swoją dobrą i mądrą żoną Dobrze im się powodziło mieli stado owiec a na pobliskim targu sprzedawali ser, wełnę, tkaniny i przyprawy. Pewnego dnia gospodyni umarła, a starzec pogrążył się w takim smutku i żałobie, że postanowił oddać całe gospodarstwo synom. I tak też zrobił. Cały swój majątek podzielił na trzy równe części, a sam zaszył się w swojej chatce, gdzie zajmował się ogródkiem i bawił się z wnukami. Nie minęło wiele czasu, jak starzec spostrzegł, że żyje mu się coraz gorzej. Nie miał już mógł kto prać czy sprzątać w chacie, a synowe niechętnie gotowały mu posiłki. Mimo to ciągle narzekały, ile to mają z nim kłopotu. Pewnego dnia odwiedził go stary przyjaciel. Obaj usiedli sobie wieczorem przy skromnej kolacji i starzec podzielił się z gościem swoimi troskami. Ach, przyjacielu, naprawdę wolałbym już nie żyć, westchnął na koniec. Wtedy znajomemu wpadł do głowy sprytny pomysł. Żegnając się z gospodarzem, obiecał, że kiedy go odwiedzi następnym razem, jego życie odmieni się na lepsze. Minął tydzień i w chacie starca pojawił się znowu ów przyjaciel. Tym razem nie był sam. Razem z nim weszło czterech rosłych mężczyzn, niosących na plecach olbrzymią skrzynię. Była tak ciężka, że stragarzy spływał pot. – Mój drogi druchu! krzyczał przyjaciel do starca tak głośno, żeby wszyscy sąsiedzi słyszeli. – Mogę ci wreszcie spłacić dawny dług. Wybacz, że trwało to tak długo, ale nie mogłem zebrać tak wielkiej kwoty po czym podszedł do gospodarza i szepnął mu do ucha. Postaw skrzynię w takim miejscu, aby wszyscy ją widzieli. Nigdy jednak nie otwieraj jej przy świadkach, a klucz zawsze noś przy sobie. Po tych radach przyjaciel pożegnał się i wrócił do swojego domu. Starzec nie zdążył jeszcze spokojnie zastanowić się nad tym, co się stało przed chwilą, kiedy w chacie pojawiła się najmłodsza synowa. Przywitała się serdecznie i powiedziała, że przyszła posprzątać. Kiedy skończyła zamiatać podłogę, do chaty weszła starsza synowa, niosąc gorący obiad. Starzec nie skończył nawet jeść, kiedy odwiedziła go najstarsza synowa. Uprała i zacerowała jego stare koszule. Od tej pory nie było dnia, aby któryś z synów nie odwiedził ojca i nie posiedział z nim na ganku. Synowe zaś codziennie sprawdzały, czy ma czysto w izbie, czy nie trzeba czegoś uszyć albo nareperować, a wnuki przybiegały z drobnymi smakołykami, aby przymilić się dziadkowi. Odkąd w domu starca pojawiła się tajemnicza skrzynia, dzieci zaczęły odnosić się do niego z szacunkiem. I prześcigały się w dogadzaniu mu. Jego życie znowu było spokojne i dostatnie. Kiedy gospodarz zmarł, synowie i synowe zebrali się w małej chatce i razem otworzyli cenną skrzynię. A wtedy ich oczom ukazały się wielkie czarne kamienie. Ze wstydu spuścili głowy. I nie odważyli się spojrzeć ani na siebie, ani na ludzi dookoła.